Cieszę się że znowu mogę być między wami odległość może nie za duża ale od czasu do czasu się mam okazję widzieć więc znowu jest okazja. <śmiech> Paweł poprosił żeby się z wami podzielić jakimś słowem w czasie jego nieobecności. Chciałem dzisiaj z wami poruszyć księgę Samuela. Ja wiem że już czytaliście księgę Samuela że z Paweł z wami też omawiał te wersety. Obydwie chyba księgi tak? Tak, ja będę chciał wrócić pewnie do jednego, jednego z faktów, który omawialiście i zwrócić uwagę na dwie postawy, które się pojawiają w, tych, w, tych, w tym miejscu, które będziemy czytać. Będziemy czytać z 13 rozdziału i później z 15 takie dwa kawałki. Ja trochę wyrwę z pierwszej księgi Samuela. tak? Trochę wyrwę. Nie będziemy czytać wszystkiego, chociaż 15 przeczytamy praktycznie cały, a 13 tylko kawałek. Ale chodzi mi tylko o ukazanie pewnej rzeczy, pewnych postaw i myślę, że to, co przeczytamy, wystarczy. Ja będę czytał z księgi z Biblii Gdańskiej, także, jakbyście mieli warszawską albo, albo inne wydanie, to możemy się trochę różnić w tekście, ale myślę, że to będzie łatwe do wyczytania. Najpierw będzie 13 rozdział 5 werset, od 5 wersetu do 14 przeczytamy. że ja przeczytam obydwa te fragmenty, a później zaczniemy, później zaczniemy je analizować, omawiać. Filistynowie też zebrali się, aby walczyć z Izraelem, mając 30 tysięcy wozów i 6 tysięcy jezdnych, a ludu bardzo wiele, jako piasko, który jest na brzegu morskim. I ciągnęli, a położyli się obozem w Mechmas, na wschód słońca od Betawen. Ale mężowie Izraelscy, widząc, iż byli ściśnieni, bo był uciśniony lud, pokryli się w jaskini i w obronne miejsca, i w skały, i w wieże, i w jamy. Niektórzy też hebrajczykowie przeprawili się za Jordan, do ziemi Gad i Galat. Ale Saul jeszcze pozostał był w Gilgal, a wszystek lud potrwożony szedł za nim. I czekał przez siedem dni według czasu zamierzonego od Samuela. A gdy nie przyszedł Samuel do Gilgal, Rozbierzył się lud od niego. Wtedy rzekł Saul, przynieście do mnie ofiarę całopalenia i ofiary, i ofiary spokojne. Tam ofiarował całopalenie, tamże ofiarował całopalenie. A gdy dokończył ofiary całopalenia, oto Samuel przyszedł i wyszedł Saul przeciwko niemu, żeby go przywitał. I rzekł Samuel, cóżeś uczynił, odpowiedział Saul. Iżem widział, że, cię, że się rozchodzi lud ode mnie, a tyś nie przyszedł na czas naznaczony, a tyś nie przyszedł na czas naznaczony. Filistynowie się też zebrali w Mahmas. Wtedy rzekłem: Oto przypadną filistynowie na mnie w Gilgal, a ja jeszcze nie ubłagał twarzy pańskiej. I tak poważyłem się i ofiarowałem całe palenie. I rzekł Samuel do Saula: się uczynił. Nie zachowałeś przekazania pana Boga twego, które ci rozkazał. Albowiem teraz by był utwierdził pan królestwo twoje nad Izraelem aż na wieki. Ale teraz królestwo twoje nie ustoi się. Pan sobie znalazł męża według serca swego, któremu rozkazał pan, aby był wodzem nad ludem jego, gdyżeś nie zachował, jak przykazał pan. To jest pierwszy fragment. I drugi fragment to 15 rozdział tej samej księgi. tu właściwie przeczytamy cały fragment, ponieważ trudno wyrywać tak z kontekstu niektóre miejsca. To będzie opis walki z Amalekitami, ale przypomnijmy sobie cały. Myślę, że to będzie dobre, dlatego żebyśmy później zrozumieli to, to, co, to co gdzieś w tym środku jest tego tekstu. I rzekł Samuel do Saula. Posłał mnie Pan, abym Cię pomazał za króla nad ludem jego izraelskim. Przecież teraz posłuchaj głosu słów Pańskich. Tak mówi Pan Zastępów. Wspomniałem na to, co uczynił Amalek Izraelowi, jako się nań nie... zasadził na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Przetoż idź, a pobij Amaleka i wytrać jego przeklęte wszystko, co ma. Nie folguj mu, nie... ale wybij od mężat aż do niewiasty, od małego aż do sącego, od wołu aż do owcy, od wielbłąda aż do osła. A tak Saul, zebrawszy lud, policzył go w dwa dwakroć sto tysięcy pieszych i dziesięć tysięcy mężów z Judy, a gdy przyciągnął Saul aż do miasta Amalek aby wiódł bitwę nad potokiem. A rzekł Saul do Cynejczyka, idźcie, odstąpcie, a wyjdźcie z pośrodku Amalekitów, abym was nie wytracił z nimi, Boś ty uczynił miłosierdzie ze wszystkimi synami izraelskimi, gdy szli z Egiptu. A tak odstąpił Cynejczyk z pośrodku Amalekitów i poraził Saula, Saul Amaleka od Hewila, którędy chodzą od, do Sur, który jest przeciw Egiptowi i pojmą Agaga, króla Amalekitów, żywego, a przystek lud pobił ostrzem miecza. A przepuścił Saul i lud jego agagowi, co najlepszym owcom, wołom, bydłu tłustemu, baranom i wszystkiemu, co było najlepszego, a nie chcieli go wygubić, tylko cokolwiek było nikczemnego i podłego, to wygubili. To stało się słowo pańskie do Samuela, mówiąc, żal mi, żem postanowił Saula za króla. Albowiem odwrócił się ode mnie, a słowa mego nie wypełnił i, się, i rozgniewał się bardzo Samuel, i woł do Pana przez całą noc. Wstawszy tedy Samuel, szybko szedł przeciwko Saulowi rano. Bo dano znać Samuelowi, mówiąc, przyszedł Saul do Karmelu, tam, że wystawił sobie pamiątkę zwycięstwa. A obróciwszy się, poszedł i przy przyszedł do Gilgal. A gdy przyszedł Samuel do Saula, rzekł mu Saul, Błogosławionyś Ty od Pana, wypełniłem słowo Pańskie. Ale Samuel rzekł, a co to za wrzask trzut w uszach moich? I co za ryk wołów, który ja słyszę? I odpowiedział Saul. Od Amelikitów przygnano je, albowiem lud przepuścił co najlepszym owcom i wołom, aby je ofiarował Panu, Bogu Twemu. A, os... a wytraciliśmy tylko przeklęte. Wtedy rzekł Samuel do Saula. Dopuść, a powiem Ci, co mówi Pan do mnie w nocy. A on mu rzekł, powiedz. I rzekł mu Samuel. I Izraeli, gdybyś był mały w oczach Twoich, nie stałeś się głową pokoleń izraelskich i nie pomazał Cię na Pan za, za króla nad Izraelem. I posłał Cię Pan w drogę i rzekł, idź, a wytrać Amalekity jako przeklęte grzeszniki i walcz przeciwko nim, ażebyś się do szczętu wytracił. Przecież wtedy nie usłuchałeś głosu pańskiego, aleś się udał za korzyścią i uczyniłeś złe przed oczami pańskimi. Wtedy powiedział Saul Samuelowi, i owszem, usłuchałem głosu pańskiego. A szedłem drogą, którą mnie posłał Pan i przywiodłem Agaga króla amalekickiego, a amalekity wytraciłem jako przeklęte. A lud pobrał z korzyści owce i woły co przedniejsze z przekleństwa, aby je ofiarował Panu, Bogu Twemu, Gilgal. I rzekł Samuel, i zali się tak, się tak kocha Pan w całopaleniach i ofiarach, jako gdy kto słucha głosu Pańskiego. Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, słuchać lepiej jest niż ofiarować tłustość bananów. Bo przeciwić się jest jako grzech czarowania, a przestąpić przykazanie jako bałwochwalstwo i obrazy. Przecież się odrzucił słowo pańskie, wtedy cię też odrzucił Pan, abyś nie był królem. I wtedy rzekł Saul do Samuela, zgrzeszyłem, żem przestąpił rozkazaniu pańskie i słowa Twoje. dyżem się bał ludu i usłuchałem głosu ich, a teraz znieś proszę grzech mój, a wróć się ze mną, abym, cię, abym się pokłonił Panu. I rzekł Samuel do Saula, nie wrócę się z Tobą się odrzucił słowo pańskie, Ciebie też odrzucił Pan, abyś nie był królem nad Izraelem. A gdy się odwrócił Samuel, żeby odszedł, uchwycił skrzydło płaszcza jego i oderwało się. Wtedy mu rzekł Samuel, oderwał Pan królestwo izraelskie dzisiaj od Ciebie i dał je bliźniemu Twemu lepszemu niż Ty. A zaisteć mocarz izraelski nie skłamie, ani będzie żałował, bo nie jest człowiekiem, aby miał żałować". A on rzekł, zgrzeszyłem, wszakże uczci mnie proszę przed starszymi ludu mego i przed Izraelem, a wróć ze mną, abym się pokłonił Panu Bogu Twemu. Wróciwszy się tedy Samuel szedł za Saulem i pokłonił się Saul Panu. I rzekł Samuel, Przywieźcie do mnie Agaga, króla amalekickiego. I szedł do niego Agag poważnie i rzekł Agag, zaiste uszedłem gorzkości śmierci. Ale rzekł Samuel, jak os jako osier osierocił niewiasty miecz twój, tak osierocona będzie nad inne niewiasty matka twoja. I rozsiekał w kęsy Samuel Agaga przed obliczem pańskim w Gilgal. Potem poszedł Samuel do Ramaty, a Saul szedł do swego domu, w Gibea Saulowym. A już potem więcej Samuel nie widział Saula, aż do dnia śmierci swojej. Wszakże żałował Samuel Saula, a pan też żałował, że uczynił królem Saula nad Izraelem. Trochę długi kawałek tekstu, ale chciałem żebyście szczególnie z tego 15 rozdziału zobaczyli całość, ponieważ chciałbym dzisiaj mówić o dwóch postawach, dwóch postawach dwóch ludzi. Tak jak widzicie Saula i Samuela i na pewno jak Paweł z wami omawiał księgi, księgę Samuela pierwszą, na pewno zwracał na to uwagę. Chyba będzie dobrze już teraz. O, okay. Chciałem, żebyśmy spojrzeli na te dwie sytuacje, może nie przez kwestię historyczną, nie przez kwestię walki, ale przez kwestię postawy, podejścia i sposobu wypełniania słowa pańskiego. Mamy dwie osoby w tych tekstach, właściwie w całym tym odcinku. Mamy osobę Saula, króla, jak wiecie, namaszczonego przez Boga na władcę Izraela, tak jak Izrael sobie życzył. I mamy Samuela, proroka, też namaszczonego przez, przez Pana. tak? Jak pamiętacie tam na początku księgi, on był wzywany przez Pana. Pan go wołał i Pan go też wyznaczył na kapłana, a też na proroka nad Izraelem. I obydwaj mieli wypełniać słowo Pana i prowadzić Izraela. Chciałbym, żebyśmy wrócili na chwilę do tego trzynastego rozdziału, do tych pierwszych kilku wersetów i żebyście zauważyli kilka takich rzeczy w postawie Saula, kiedy Saul miał wojować z Filistynami. Przede wszystkim, żebyście się trochę wczuli w tego Saula, jakbyście byli takim królem, takim wojownikiem, takim przywódcą, który ma za chwilę poprowadzić lud przeciwko wrogom. Zobaczcie... Zobaczcie te wersety, kiedy Saul widzi Filistynów, do walki, również zebrali się Filistyni do walki z Izraelem w sile 30 tysięcy wojennych wozów i 6 tysięcy konnicy. A pieszy lud był tak liczny jak piasek na wybrzeżu morza i nadciągnęli oraz rozłożyli się obozem w Michmas. On zobaczył potęgę Filistynów i przestraszył się. Nie tylko on, przestraszyli się też jego żołnierze. Zobaczcie co pisze dalej. Mężowie izraelscy widzieli, że są w biedzie, ponieważ lud był, był trapiony, zatem pochował się w jaskiniach, skałach, wykopach i jamach. I postawcie się teraz w postawie tego człowieka, Saula, który nagle widzi, że odchodzą od niego żołnierze, że jego armia, dzisiaj się mówi popularnie, że traci morale. To takie bardzo popularne słowo. Zobaczył, że jego armia traci morale i zaczyna uciekać, zaczyna się chować. Czyli właściwie jeszcze przed bitwą, Wie, że ją przegra, że może ją przegrać, że ta wolka, walka prawdopodobnie nie będzie wygrana dla niego. I co musi robić taki Saul? Saul będzie chciał szukać oblicza pańskiego, Saul będzie chciał błogosławieństwa Pana. Ale Saul też znał zasady tutaj. Saul wiedział, że musi przyjść Samuel, żeby złożyć ofiarę, żeby prosić Boga o zwycięstwo dla Izraela. I dopiero wtedy się może zacząć bitwa. Saul czekał 7 dni, jak tam widzicie w tekście dalej, ale się nie doczekał. I co wtedy postanowił zrobić? Wtedy Saul powiedział, sprowadźcie mi całopalenie oraz ofiary opłatne. Po czym złożył całopalenie. I za chwilę też, jak przyszedł Samuel, jak wiecie, złożył tą ofiarę, czytaliśmy przed chwilką, za chwilę przychodzi Samuel i pyta, co uczyniłeś do Saula? A Saul mówi tak, ponieważ wiedziałem, że lud się ode mnie rozprasza, a ty nie przybywasz w oznaczonym czasie, podczas gdy Filistyni zgromadzili się w Michmas, zatem pomyślałem, teraz Filistyni zejdą się do mnie, do Gilgal, wtedy jeszcze, kiedy jeszcze nie ubogałem oblicza wiekuistego. Przymogłem się oraz złożyłem palenie. Co zrobił Samuel? Przemógł się. On wiedział, że nie może tego zrobić, ale się przemógł. Dlaczego się przemógł? Bo widział, że ludzie od niego odchodzą, że traci błogosławieństwo Boże, że walka zaczyna być przegrana zanim w ogóle się rozpoczęła. Więc żeby spowodować zmianę tego wszystkiego, to po prostu się przemaga i zaczyna postępować tak, jak postąpiłby każdy inny człowiek. I teraz wróćmy do tego drugiego obrazu, do 15 rozdziału, kiedy Saul ma walczyć za Gagiem, za malikitami. Co pan powiedział do, do, do, Samu, do Saula przez Samuela? Masz iść i wytracić wszystko. Do, do zera, tak? Masz ludzi wytracić, masz zwierzęta wytracić, masz wszystko spalić. A co zrobił lud? Saul? Saul zmienił decyzję Boga. Wytracił ludzi, pokonał, pokonał kraj, tak? ale darowali niektórym. Darowali Agagowi, władcy Amalekitów i darowali zwierzętom najlepszym z tego, co tam było. Nie wiemy, jaka była motywacja na samym początku tych ludzi, bo może niekoniecznie chcieli z tego składać ofiary, ale darowali. Później przed Saulem, Samuelem powiedzieli, że chcieli je darować jako ofiary dla Boga. Ale Bóg powiedział coś innego. Tak, czyli co zrobił znowu Saul? Saul tym razem posłuchał się człowieka. Nie słuchał się Boga i jego nakazu, tylko posłuchał się człowieka. Bóg powiedział: Wyniszcz, a Saul zobaczył, że no macie ładne trzody, macie ładne, nie wiem, barany, woły, weźmiemy je. Nawet jeżeli motywacją pierwszą była ofiara dla Pana, lub coś innego, tak, to i tak źle postąpił. Ocalił też Agaga. Jak myślicie, dlaczego ocalił Agaga? Z litości? W tamtych czasach władcy takich miast to byli bardzo bogaci ludzie. Z reguły żołnierze tam niewiele byli warci jako, jako, jako powiedzmy materialnie, natomiast taki władca zawsze miał ze sobą potężny majątek. Najprawdopodobniej tam nastąpiło wytępienie amalekitów z tego miasta, ale być może mieli jeszcze swoich krewnych gdzieś indziej. Może ten władca miał jakiegoś, jakiegoś kuzyna, bądź kogoś innego, kto władał i mógłby wykupić z niewoli takiego, takiego agaga. Czyli sam, sam Saul mógł też mieć w pamięci taką myśl, że za tego człowieka może, mogę otrzymać okup w przyszłości. Tak się bardzo często robiło na tamtych terenach. Zresztą w Europie w czasach średniowiecznych czy, czy później. Bardzo często w czasie bitwy znamienitszych żołnierzy łapano, czy rycerzy, czy władców i po prostu byli zamykani w więzieniach do czasu, aż ktoś zapłaci za nich okup. Tak? Czyli myśl Saula mogła być bardzo ludzka. Nie tylko posłuchał się ludu, który mówił weźmy to, co jest dobre, ale także pomyślał sobie prawdopodobnie o tym, co on może zyskać, biorąc tego Agaga w niewolę. I popatrzmy na drugą postawę, na drugiego człowieka, bo mamy jeszcze drugiego człowieka. Mamy Samuela, proroka pańskiego. Samuel przychodzi do Saula i mówi mu o tym, co Bóg chce, aby on uczynił. Najpierw mówi mu o ofierze, że nie powinien był składać tej ofiary. Tak jak zobaczcie... W trzynastym rozdziale Samuel mówi do Saula, głupio postąpiłeś, składając tą ofiarę, tak? Głupio postąpiłeś. Czyli Saul, Samuel wiedział, że tak nie można. Nie jest to droga pańska. Później w piętnastym rozdziale Samuel przychodzi do Saula i mówi tak. Czy Pan ma równe upodobanie w całopaleniach oraz rzeźnych ofiarach, jak w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, uwaga, niż tłuszcz baranów, bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a kronomerność jak grzech dla bałwanów oraz domowych bożków. Samuel wie, że nie można przestępować słowa pańskiego. Jeśli pan, jeśli pan mówi idź i wytrać wszystko, to wytrać wszystko, wszystko. Następnie Samuel postępuje, nam by się wydawało nieetycznie, bierze zakładnika, czy powiedzmy tego, który został schwytany w niewolę, każe go sobie przyprowadzić i zabija go. I zabija go w dosyć okrutny sposób. Dlaczego go zabija? Dlatego, że Pan kazał wypracić całego Amalekita. Łącznie z Władcą. Każdego. Krótko z historii, z tych persetów. Chciałem, żebyśmy mieli gdzieś tam przed oczami te dwie postacie, Saula i Samuela. Saula, który bał się ludu. Saula, który ulegał emocjom, sytuacji, który poddawał się temu, co się dzieje w jego okolicy. Tak, tak jak widzieliście tam przed chwilą, jak czytaliśmy, przemogłem się, żeby złożyć całe palenie, Albo później uległem ludowi, który mówił, że weźmy to, co najlepsze. I mamy posłusznego Samuela, człowieka, który słucha Boga aż do samego końca. Nie patrząc na to, jakie to kosztuje, jaka, to, jaka z tego będzie ofiara, co, co trzeba zrobić, tak, czy jak okrutnie musiał postąpić z tym agariem. jednak był posłuszny. Słuchał Boga i wypełnił Jego rozkaz do samego końca. Chciałbym żebyśmy, patrząc na postawy tych ludzi, zastanowili się dzisiaj, jaką postawę my wybieramy. Jaką ty, postawę ja wybieram, jaką postawę ty wybierasz? Czy wybierasz postawę Samuela, czy wybierasz postawę Saula? Czy chcesz iść za, nie wiem, światem? Tak. Czy chcesz postępować tak jak mówią inni? Czy wolisz raczej spojrzeć tutaj w Słowo Boże? Zagłębić się w nie i postępować tak jak, tak, jak nas uczy Pan, tak, jak Pan do nas mówi. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli też w motywację Saula, bo możemy różnie oceniać tego człowieka. Pan zresztą też go osądził w pewnym momencie, tak, pokazał, że nie możesz być królem Izraelem. Nawet mówił, że nawet jest napisane, że Pan żałował, że ustanowił Saula, królem Izrael ale był to jednak o pański, tak jakbyśmy dzisiaj patrzyli też na, na nas, tutaj na świat chrześcijańskie, o takim najbardziej bym chciał mówić dzisiaj. I tutaj szukali tych postaw. I nie tylko mówili o tym, że ktoś gdzieś postępuje tak, a nie inaczej, źle lub dobrze. Pewnie tak jest. Ale popatrzmy na siebie. Popatrzmy głęboko w siebie, w swoje serca. Szczególnie wtedy, kiedy stajemy przed wyborami. Wtedy, kiedy musimy coś zdecydować. Czy iść za Bogiem, czy postąpić tak jak, powiedzmy, świat by chciał? Albo tak jak byłoby w miarę dobrze? Albo ulegle? Czy myślicie, że Saul postępował, nie wiem, bardzo źle wobec tego, co tam się działo? Czy, czy, czy jego postawa była bardzo zła, wobec tego ludu? Nie. Jego postawa była w porządku dla ludzi. Dlaczego? No, nie widział proroka za pierwszym razem chciał ściągnąć błogosławieństwo pańskie, no to zaczął się modlić i zaczął składać ofiarę. Zrobił coś złego? Według ludzi? No nie. Pomógł im wzmocnić morale, pomógł im wzmocnić sytuację. Dzięki temu, że złożyli, oni już byli mocniejsi, tak się pewnie poczuli. Ale się okazuje, że nie. Wobec Boga, w oczach Bożych on wcale nie postąpił właściwie. W drugiej sytuacji Saul Bierze na ofiary woły, banany, tak? Zabiera Agaga jako, jako niewolnika, jako więźnia, wydawałoby nam się po ludzku, że uczynił dobrze. No co złego uczynił? Zabrał masę Wołów i krów, tak, złoży je w Gilgal na ofiarę Panu, źle uczynił. Też chętnie przynieślibyśmy panu jak najwięcej, tak? Panie, ja bym Ci chętnie tu, nie wiem, zbudował jakąś piękną budowlę, katedrę może, taką ładną. Panie, ja bym chętnie poszedł na miasto i, nie wiem, jakąś wielką ewangelizację Ci zrobił. Panie, wziąłbym, nie wiem, cokolwiek, tak, i zrobił dla Ciebie. Ale czy tego chciał Bóg w tym momencie od Niego? Czy od nas Bóg oczekuje, Czegoś, o czym nie mówił? Do czego nas nie wzywał? Chciałbym, żebyśmy patrzyli na siebie, na nas, na, na te postawy, które wybieramy, właśnie przez pryzmat tamtych dwóch sytuacji. Ja wiem, że to Stary Testament, że dawno temu, że zupełnie inna sytuacja to był król, to był prorok, kapłan, tak, ale to byli ludzie namaszczeni przez Boga. Tacy sami jak my, podlegli tym samym emocjom, tym samym myślom, pewnie, tak, postępowaniu. Takim samym naciskom zewnętrznym. Saul był naciskany przez świat zewnętrzny. Samuel, kiedy głosił słowo Pana, też na pewno czuł wzrok na sobie zawisnych ludzi. Wyobraźcie sobie taką, tą sytuację, kiedy Samuel przychodzi do Saula po, po zwycięstwie nad Amelikitami. Ja tak spróbuję wam ten obraz jeszcze raz rozrysować. Tak troszeczkę skrócę to, co czytałem. Ale żebyście zobaczyli, jaka to była piękna chwila dla narodu izraelskiego. Jaka pełna chwały. Będę czytał wybrane fragmenty z, tej, z tego piętnastego rozdziału. Ale Saul, a także Lutu, litował się nad Agagiem, nad najlepszym strzuty rogacizny, nad dwuroczniakami, nad tucznymi baranami, w ogóle nad wszystkim, co przedniejsze, i nie chcieli tego wytępić, zaś wytępili wszystkie liche i słabowite. Więc Samuela doszło słowo wiekuistego, mówiąc: Żałuję, że Saula ustanowiłem królem, ponieważ ode mnie odstąpił, a moich słów nie spełni. I martwiło to Samuela, więc całą noc wołał do wiekuistego. Potem Samuel wstał, by rano spotkać się z Saulem, ale dano znać Samuelowi mówiąc, Saul przybył do Karmelu i oto postawił sobie pomnik zwycięstwa. I tu bym się na chwilę zatrzymał. Zobaczcie, oni wygrali. To była zwycięska chwila. Wracali za Meleku, tak? i Saul z radości stawia pomnik zwycięstwa. Wiecie, jak wyglądają pomniki zwycięstwa. Rzymianie budowali takie wielkie łuki triumfalne. tak? Starożytni wodzowie stawiali stelle. W Egipcie, nie wiem, pewnie widzieliście na różnych obrazkach w Egipcie, jak wyglądają ściany świątyń albo jakichś wielkich pałaców, gdzie są opisy zwycięstwa takiego władcy nad, nad narodami sąsiednimi. Podobnie postępi, postępowali Babilończycy, Asyryjczycy, Medowie. Prawdopodobnie Saul, nie wiemy co postawił, bo tu nie pisze, jaki, jaka, jaka była forma tego, tego czegoś, co postawił, tak, tego pomnika. Natomiast można się domyśleć, że był to pewnie jakiś kamień, głaz. Być może na tym kamieniu było coś napisane. tak? To Saul zwyciężył Amaleka, pokonał króla, króla Agaga, tak? zwyciężył ich. Saul był pełen dumy i nie tylko on prawdopodobnie. Ludzie, którzy z nim szli, też byli pełni dumy. Pan dał nam zwycięstwo i rzeczywiście Pan ich wysłał i Pan dał im zwycięstwo. Ale czy oni byli w stu procentach zgodni ze Słowem Bożym? Patrzmy dalej. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul do niego powiedział Tyś błogosławiony od Pana, spełniłem słowo pańs Pana, Pańskie. Jednak Samuel rzekł, a co to za beczenie trzód w uszach moich? Zobaczcie, Samuel uważa, że wypełnił słowo Pana. Zwróćcie uwagę na te wersety, czytajmy tak. Niedawno słyszałem takie stwierdzenie, czytajmy powoli i uważnie Słowo Boże. I czytajmy je powoli i uważnie. Zobaczcie, co Saul tutaj wypowiada. Spełniłem słowo Pańskie. On uważał, że zrobił to, co miał zrobić. Czasami tak jest, że my, kiedy coś robimy, potrafimy sobie dobudować do tego piękną teorię, tak? że Pan mi powiedział, Pan kazał, żebym zrobił, pan, pan mnie tak poprowadził. Zaglądajmy w głąb naszego serca, czy do samego końca wypełniliśmy to, co Pan chciał, abyśmy wypełnili. Czy to na pewno jest to, czy to jest w stu tak, jak miało być. Później trochę dalej się przeniosę do dziewiętnastego wersetu. Czemu więc nie usłuchałeś głosu pańskiego? Chciwie napadłeś na łup i spełniłeś to zło w oczach, wieku, pań, pański, w, oku, w oczach pana. A Saul powiedział do Samuela, przecież usłuchałem głosu pańskiego. On się broni tutaj. Słuchajcie, on, on tutaj mówi, że Saul, ja wszystko zrobiłem. To co chciałeś, żebym zrobił. Słucham? A, Samuel, przepraszam, tak, Samuelu, ja zrobiłem wszystko. Ja pokonałem tych wrogów, pozabijaliśmy ich, spaliliśmy to miasto, zabraliśmy woły i owce na ofiary dla Pana, mamy tutaj Agaga. No to co jeszcze więcej byś chciał? A pamiętacie, co Samuel, Samuel na początku powiedział do Saula? Dlatego teraz idź i pobij Amaleka, i obłóż przekleństwem wszystko, co do niego należy. Nie ulituj się nad nim, lecz przebijaj zarówno mężczyzn, jak i kobiety, dzieci i niemowlęta, woły i owce, wielbłądy i osła. osły. Wszystko, wszystko miało być zniszczone. Wróćmy do siebie, popatrzmy na siebie. Tak, ja, tak jak mówię dzisiaj tutaj do was, tak samo mówię do siebie samego, tak? bo to słowo mnie dotknęło jakiś czas temu i dlatego chciałem z wami się dzisiaj nim podzielić. Dlatego, że chcę patrzeć w swoje serce. Chcę, żebyście wy też patrzyli w swoje serca. Patrzyli, czy przypadkiem nie wkrada się coś takiego jak u Saula, gdzie Saul mówi, przemogłem się, wykonałem słowo Pana. Przecież zrobiłem wszystko, co Pan chciał ode mnie. Patrzcie, patrzmy głęboko w nasze serca. Czy zrobiliśmy wszystko? Czy na pewno, aby nie ma w nas takiej myśli, że przemogliśmy się i zrobiliśmy coś trochę inaczej niż Bóg chciał, żebyśmy zrobili? Tak jak mówiłem, dzisiaj w świecie chrześcijańskim, bo tak chyba musimy do tego podejść, mamy bardzo różne postawy. Tak? Bardzo wiele ludzi, bardzo wiele organizacji chrześcijańskich czy, czy kościołów nawet całych tak? próbuje robić masę różnych rzeczy. Masę rzeczy, które wydaje się, że Bogu są niepotrzebne do niczego. Skąd o tym wiemy? Ano wiemy z tego, że w tym 15 rozdziale, 22 wersecie, Bóg mówi, Samuel mówi tak. Czy Pan ma równe upodobanie w całopaleniach oraz rzeźnych ofiarach, jak w posłuszeństwie dla głosu Pańskiego? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, uwaga, niż tłuszcz barani, bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, kronomorności jak cześć dla bałwanów oraz domowych bożków. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w Izajasza Bóg mówi podobnie. Kawałek dalej, tak? Również u proroka Ozeasza. Pozwolę sobie przypomnieć te, te, dwa, te dwa kawałki, bo one do, do dalszego rozważania będą nam potrzebne. To jest Izajasza, pierwszy rozdział. Na pewno znacie, bo to bardzo często, cytowany, bardzo, bardzo często cytowane słowa. Pierwszy rozdział Izajasza, od 11 wersetu do 17. Cóż mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopalenia baranów i łoju tłustych cieląt. Nie pożądam krwi byków, jagniąt i kozłów. Gdy przychodzicie, by, mi, by się ukazać przed moim obliczem, któż od, od was tego żąda, byście deptalimy przedsionki. Przestańcie składać dary kłamstwa. Kadzidło będące mi obrzydliwością, nów szabat i ogłaszanie świąt. Nie cierpię niegodziwości i uroczystości. Ma osoba nie cierpi waszych nowiów i świąt, stały mi się ciężarem, sprzykrzyło mi się je znosić. Kiedy wyciągniecie wasze dłonie, ukryję przed wami moje oczy i choćbyście mnożyli modlitwy, nie będę słuchał, wasze ręce pełne są krwi. Obmyjcie się, oczyście się przed mo sprzed moich oczu, oddalcie zło waszych postępków. Przestańcie czynić zło. I później w Ozeasza, u proroka Ozeasza, w szóstym rozdziale, trochę mniej może znane słowa, to jest szósty rozdział, od pierwszego wersetu do szóstego. Chodźcie, wróćmy do, do Pana, bo On rozszarpał i On nas też uleczy. On zranił i On opatrzy. Po dwóch dniach nas wskrzesi, a dnia trzeciego nas podniesie, abyśmy żyli przed Jego obliczem. Poznajmy, dążmy usilnie, by poznać Pana. Jak zorza poranna, tak pewnym jest jego przyjście, a przyjście, a przyjdzie do nas jakby deszcz, jakby, jak późny deszcz, co zrasza ziemię. Co ci mam uczynić, Efraimie? Co tobiem uczynić, Józef? Wasza miłość jest jak poranny obłok, jak rosa, co wcześniej przemija. Dlatego uderzyłem przez proroków, powaliłem ich wyrokami, mchust, ust, bowiem jak światło, tak musi wzejść mój sąd. Prośby o litość a nie rzeźnych ofiar. I poznania Boga bardziej niż Zobaczcie, tu znowu się to powtarza. Później Jezus w Ewangelii Mateusza mówi bardzo podobne słowa. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Myślę, że nasz Pan nie zmienił się od czasów Izajasza, nie zmienił się od czasów Ozeasza, nie zmienił się od czasów Samuela, bo też tak o sobie mówi, że jest niezmienny. Dzisiaj jest tak samo. Dzisiaj, kiedy słyszycie Jego głos, postępujcie tak, jak On chce, abyście postępowali. Abym ja tak postępował, też, też tak chcę. Jaką wybieramy postawę? Czy wybieramy postawę uległą wobec tego, co się dzieje, wobec świata, wobec nacisków zewnętrznych? Czy wybieramy postawę taką, że zacznę coś robić więcej, zacznę, nie wiem, zasługiwać jakimiś swoimi czynnościami przed Bogiem? Albo zacznę być nadgorliwy, nie wiem, jak to można nazwać. Być może nadgorliwość jest to dobrym słowem. Czy w tym wszystkim też pojawi się, się samozadowolenie, tak jak u Saula? Pamiętacie te wersety? Przecież złożyłem, przecież zrobiłem. Postawił sobie pomnik zwycięstwa. Czyli on był dumny ze swoich czynów. Dzisiaj też napotykamy na takie sytuacje w świecie chrześcijańskim. Jestem dumny z tego, co robię dla Boga, no to postawię piękny pomnik. To ja zrobiłem coś dla Boga. Jestem wielki i wspaniały, bo zrobiłem coś dla Boga, tak jak Bóg chciał. Uczynię coś wielkiego, bo Bóg tak, bo, bo, bo ja jestem tutaj wielki, tak? Pojawi się moje ja. Czy wybierzemy postawę posłuszeństwa? Od samego początku do samego końca. Czy wybierzemy postawę taką, która każe nam wyniszczać każdy grzech, każdy brud, każdą każdy brak zaufania wobec Boga? Zastanówmy się. Zastanówmy się nad tym, czy będziemy się bać ludzi w naszym życiu codziennym, bo to często o to chodzi, tak? o te codzienne nasze wybory. Czy będziemy bać się ludzi i patrzeć na to, co oni powiedzą w naszym życiu chrześcijańskim, w naszym codziennym chodzeniu z Bogiem? Czy zaczniemy ulegać, bo co o nas ludzie powiedzą albo co sobie pomyślą? Czy też może, tak jak Samuel, będziemy na tyle posłuszni, że będziemy w stanie nawet, tak jak pisze w Biblii Gdańskiej, porąbać na kawałki ciało Agaga. Nawet dzisiaj coś takiego, jest. a Samuel wykonał to przed Bogiem, bo tak Bóg chciał. Myślę, że warto jest, żebyśmy na podstawie tych dwóch ludzi, Samuela i Saula, przyglądali się sobie, przyglądali się temu, co się dzieje dookoła nas, tak, w świecie, w, świecie, w którym żyjemy, w świecie chrześcijańskim, z którym się ocieramy również. I na tej podstawie wybierali drogę dla siebie. Myśmy, pamiętając o tych dwóch ludziach, pamiętali też o tym, że uległa postawa postawa, która jest pełna samozadowolenia postawa, która boi się innych ludzi, który, która nie do końca chce wypełnić słowo Pańskie, bo ludzie mówią inaczej, tak? ludzie mówią, że może zróbmy to tak, a może Bóg będzie chciał coś takiego. Wybierzmy tą właściwą postawę, tą postawę, która jest dobra przed Panem. Myślę, że bardzo łatwo jest tak jak Saul budować, dawać Robić coś, co przyniesie chwałę i radość naszym ja. Coś, co według nas ucieszy Pana. A dużo trudniej jest wejść w taką postawę Samuela, y, absolutnie posłuszną, która, która wpatruje się w Pana, słucha Jego głosu i wypełnia dokładnie to, czego Pan od nas chce. Ani mniej, ani więcej. Tylko dokładnie tyle, ile Pan chce. Tak jak Pan mówi, ja chcę posłuszeństwa, uwagi, nie ofiary, nie bałwanów, nie tysiąca modlitw, tak? nie tysiąca... Oczywiście nie mam nic przeciwko modlitwom, tak, chodzi tylko o takie oddawanie czegoś więcej, niż, niż powinniśmy. Pan chce naszego serca. Pan chce od samego końca do samego końca naszego serca, całego i nic więcej. Tyle jest mu potrzebne. A wtedy będziemy silni mocni jak Samuel, który był w stanie pójść do króla, powiedzieć źle robisz, jesteś głupi w swoim postępowaniu, odrzuć to i zacznij czynić właściwie, zacznij czynić tak jak Bóg chce. Zostańmy z tymi słowami, zostańmy z tymi dwoma odcinkami Księgi Samuela pierwszej, którą też już mówię, na pewno znacie. A Oto takie przypomnienie. I zastanówmy się, nie wiem, dzisiaj, jutro może, kiedy staniemy przed wyborami, jaką postawę chcemy obrać, jaką postawą chcemy kroczyć w naszym życiu. Postawą uległą czy postawą posłuszną?